Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Producent, scenarzysta i reżyser Janusz Zaworski zaprasza na opowieść o swoim ostatnim filmie Syberiada Polska. Towarzyszy mu scenograf Michał Sulkiewicz. Spotkanie poprowadził Sebastian Smoliński. Wspomniał pan na początku, że produkcja zajęła 7 lat, bardzo dużo. Więc może opowiedzą panowie, jak ta przygoda wyglądała? Ach, przygoda wyglądała tak, że producent tego filmu ma 24 procesy. Od strony firmy, osób prywatnych i tak dalej. No to chyba wszystko tłumaczy, jak to było nierzetelne, obiecanki, ciasanki, a my żeśmy... Dwa razy mieli po roku przerwy, bo nie było pieniędzy, żeby kontynuować film. To jest męka. Czy Państwo dacie wiarę, że dzieci urosły wyższe niż rodzice? Ja pewnych scen nie mogłem już nakręcić, bo dzieci po prostu stały się dorosłe. To się teraz fajnie mówi, ha, ha, ha, śmiejemy się, ale przez lat twórców to jest dramat. To jest absolutnie dramat. I wszystko szło, że tak powiem, strasznie ciężko. I... <śledzimy> Nie chcę narzekać z tą Boże, Polaków nie znoszą za granicą, bo ciągle narzekają. A tu za ciepło jak dzisiaj, a za gorąco, a za, a za zimno, a za tego, no ma być jak być. Przyjmijmy to z pokorą, także ja nie zamierzam się przed Państwem usprawiedliwiać, ani kajać, ani tym bardziej narzekać, tylko no, tak się po prostu złożyło, że był to trzeci film producenta poprzedni robił 7 lat wcześniej, poprzedni jeszcze 7 lat wcześniej, w związku z tym no, nie miał wystarczającej praktyki, a nie chciał z nikim wejść w aliansy. I cała ekipa na tym cierpiała po prostu. E, to są rzeczy nieprawdopodobne, no, przecież to jest e, tak trudny film, to no, dwa kontynenty, prawda? Azja, przecież my żeśmy byli w autentycznej Syberii, bo jak do mnie zadzwonił, bo on miał prawa do scenariusza, zamówił scenariusz według książki. Panowie Komar i Dudkiewicz napisali scenariusz. Ja się na to zdecydowałem, ponieważ część mojej rodziny takie losy przeszła. Spod Stanisławowa babcia moja pochodzi, tam się urodziła pod Zdołbunowem, jeszcze w XIX wieku i ona mi wszystko przekazywała, co to się działo. Jej się udało po 17 września 1939 roku z moją mamą przepłynąć Bóg i zamieszkały w, w Lublinie i tam spotkała mojego ojca. No i tak to się zaczęło, że ja z tego związku powstałem i mój brat. Ale ciotki, wujowie, dziadowie zostali i po prostu do białych niedźwiedzi ich wywieźli. Bo te pierwsze wywózki, jak Państwo widzieliście, 20, dokładnie 10 lutego 1940 roku to się zaczęło. Dla tych, którzy nie widzieli, ja może mały rys historyczny, zwłaszcza, że widzę też i młodych ludzi. To, co się stało, to był de facto czwarty rozbiór Polski, tak to trzeba nazwać. 1 września Niemcy zaatakowali, a po 17 września nasze wschodnie ziemie zajęli Rosjanie. Czyli przypominało to, to, co się działo w poprzednich wiekach, tylko że Austrii w tym nie było już, żeby wszystko się szalenie klamrowało. I... Dlaczego tak się stało? Dramat tych ludzi, dramat codzienny przecież, to nie jest film o żadnych charosach, o żadnych bohaterach na koniach z szabelką, z mieczem i tak dalej, tylko ich najważniejszym problemem było przeżyć i wrócić, i wrócić. To miało być zwycięstwo. Stalin podpisał dekret, który Moberia przygotował, żeby na terenach zajętych, które po wieczne, wieczne czasy miał być Związkiem Radzieckim. Trzeba wysiedlić Polaków, po co ich mordować, jak będziemy mogli mieć za darmo niewolników, których się wywiezie, wywiezie na Syberię i oni tam ścinali drzewa, bo to jest towar bardzo potrzebny, nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, w każdym innym również. W związku z tym na ich miejsce przyjechali obywatele Związku Radzieckiego i różne są szacunki od pół miliona do półtora miliona osób, które po prostu zostały wywiezione i dalej byłyby wywożone, gdyby nie 21 czerwca 1941 roku, bo Niemcy hitlerowskie napadły na Związek Radziecki. No i wtedy zjawił się inny problem i nagle trzeba było z Polaków zrobić aliantów, zrobić sprzymierzeńców, prawda, wcielać do wojska jako mięso armatnie, bo może to powstrzyma tego najeźdźca niemieckiego. Ale od 10 lutego 40 do czerwca połowy 21, dokładnie czerwca 41 roku, więc przez prawie półtora roku około miliona ludzi zostało przesiedlonych i oni nie wrócili ci moi dziadowie, wujowie, ciotki, ja nie wiem gdzie zginęli, w jakich okolicznościach, gdzie są ich groby podczas tego spotkania redakcji udało się zadać również kilka pytań. Tak, ja mam pytanie, dzień dobry, przede wszystkim, ale do obydwu panów. Żeby zmienić trochę tą, powiedzmy, żałującą tendencję, Do czego jest pan najbardziej zadowolony w tym filmie? Czy z jakiegoś ujęcia, czy właśnie z jakiejś przeszkody, która została pokonana, bo w całości, załóżmy, że tak, ale jakiś taki szczególik. I do pana tworzenie scenografii, czy od szczegółu, czy od ogółu do szczegółu? W jakim kierunku? No, no tak, może też zaczynamy. W zawsze trochę zaczynam od ogółu, bo e, ogólnie rzecz biorąc to byłem e, bardzo zaszczycony, jak mnie zaprosił Janusz do współpracy. E, Janusz Czesnowski również, który, który był tym głównym scenografem. Dlatego, że zawsze mnie to interesowała, ta, ta tematyka syberyjska i, i na pewno Byłem osobą właściwą, bo, bo mój dziadek, ojciec mojej matki, spędził jeszcze w czasach caratu, został zesłany do Irkucka i później objęła go jeszcze w 20 roku prawie tam, przyszli bolszewicy i już wtedy go wszedli do, do, do poważnie do więzienia, bo przedtem to przynajmniej jeszcze miał jakieś nawet miejsce pracy tam, jak w biurze pracował. W jakiejś takiej duńskiej placówce, a później e, także te syberyjskie wspomnienia mojej matki jako dziewczynki i ciotki, e, siostry mojej matki e, były e, nieobce. E, w związku z tym miałem dużo, dużo wiedzy na ten temat i, i zawsze mnie to interesowało, bo to jakaś była historia dziadka, który zresztą symbolicznie zginął, bo później jak wrócił do Polski w pierwszej wymianie jeńców po, po, po, po, po no, zwycięstwie po, po, cudzie, po, po cudzie nad Wisło e, wrócił z rodziną. To w 1939 roku, dokładnie 17 września, kiedy e, bolszewicy uderzyli na, na Polskę, to, e, to e, zginął na Zamku Warszawskim, bo był jego pustoszak. Tam od zginął. Ma tam zresztą do dzisiaj tablice, przy tych kolumnach, które leżą tam z boku, od strony y, trasy WZ. On się nazywał Kazimierz Brokl, to był Brokl, był ojcem mojej matki. I on tam spędził cały długi, długi okres w więzieniu i z tego więzienia, ponieważ rysował, a był z, człowiekiem, który utalentowanym dużo rysunków z tego więzienia miał. No i trochę tam się po powstaniu uratował ich jeszcze i, i mamy te, te, te pamiątki takie. No i są różne takie pamiątki, jak, jak ząb muta przywieziony z Syberii. Takie rzeczy, do Polski na przykład. Różne, przedziwne rzeczy, albo taki olbrzymi kałakwoł, który krowy nosiły, bo dziadek na nim namalował jakiś pejzaż I to one wiozły sobie te, te panie, czyli babcia, dwie córki i, i dziadek w końcu wyzwolony. przywieźli sobie to z Rosji właściwie, bo nic więcej, bez niczego prawie przyjechali. Także to były te, te rzeczy, no, robiąc te wszystkie rzeczy miałem po prostu bardzo dużą pomoc różnych ludzi, Sybiraków, Muzeum Niepodległości, które mi też pomogło. I mi do udostępn różne dokumenty. Nie wolno było wywozić z Rosji żadnych dokumentów. To było tak, że jeżeli przy kimś znaleziono jakikolwiek dokument oficjalny lub jakieś pismo oficjalne, to taki człowiek wracał z powrotem do obozu i ci, którzy wyjeżdżali, byli bardzo dokładnie rewidowani. Mimo to, znalazło się tyle różnych dokumentów, że ja siedząc przy komputerze, a ja siedziałem rodzinami, odtwarzałem te dokumenty w Photoshopie i robiłem prawie na nowe, także mogę Państwu wydawać różne dokumenty, że byli więźniami różnych obozów. Na, na, na Syberii albo że jakiś paszport rosyjski czy coś takiego, no, to mam już w komputerze zaraz na zawsze. Ale to była nasza taka duża praca poprzedzająca te, te, te, te wszystkie działania. Taka dokumentacja wszystkich przedmiotów, które, które tam się mogły znaleźć, prawda? Tam są różne przedmioty, z czego to oni nie robili różnych pojemników, nie wiadomo czego, no, jakie. Jakie narzędzie używali. To wszystko wetachacie takie ciekawostki takie, które na, na to tyle bym chciał kwiecić. Dziękuję. Tak, ja też potwierdzam, rzeczy niesamowite się działy. Związek Sybiraków, zwłaszcza z Wrocławia, bardzo mi pomagał. Ja tam pojechałem, czytałem różne dokumenty, pamiętniki, memuary i tak dalej, i Różne książki. Także byliśmy do tego dobrze przygotowani i po tym pobyciu we Wrocławiu w tydzień później dzwoni telefon, odbieram, o, pan Janusz, tak, Panie Januszu właśnie on, mój mąż z panem rozmawiał, jest przewodniczącym Związku Sybiraku we Wrocławiu, właśnie zmarł, ja dzwonię, żeby panu dać telefon następcy, bo my tak chcemy, żeby ten film powstał w ogóle niesamowite, bo no przecież w obliczu tragedii ona o tym, o tym myślała, a nie jak się pochówkiem zająć i tak dalej. Więc ja miałem straszne takie brzemię odpowiedzialności na sobie, że ten temat był nieruszany, zapomniany, że, że, że, że, że cały czas mówiłem, Janusz, tylko spokojnie, żeby cię to nie przerosło. A ujęcie najśmieszniejsze, może nie najśmieszniejsze, ale to czasami e, moce łaskawie sprzyjają jest scena, która mówi o wybuchu wojny. Znaczy nie ta między sanitariuszką a naszym młodym bohaterem, bo on się cieszy, bo wietrzy, że z tego konfliktu coś lepiej dla jego kraju będzie. Tylko ten oficer NKWD czyta, że teraz prawda, nie będzie w pracy, że pracujemy, że to, że to, że to. I to jest taka, że oni pakują ten lazaret na wóz i kamera się unosi na podnośniku. I jedna próba, druga próba, a niestety wiatru nie było. I ta flaga radziecka z sierpem młotem tak zwisa po prostu jak szmata. I dochodzi wreszcie do ujęcia. Kamera idzie i nagle przychodzi wiatr i ta flaga zaczyna łopotać. I ten złowieszczy sierp młot jest na cały ekran. Och Jezus, jakie szczęście. Dziękuję.